chyba niedziela 30 stycznia 2011 roku godzina 21.42 <grym> oglądałem sobie dzisiaj takie filmy jak byłem mały mniej więcej 6 lat miałem 6 do 13 nie, nie 6 do 12 lat miałem jak ja głupi byłem to się po prostu przewracają bebechy od tego Pierwszy filmik, który obejrzałem, Jezus Maria, byłem u babci, tam było takie pole kukurydzy. Wszedłem z nieba, w nie z kamerą <grym> i powiedziałem, że w polach ocetowych, cytuję teraz, w polach ocetowych możemy znaleźć dużo y, czego to tam było. szkodników, chyba, zwierząt, dużo zwierząt. Jak ja to tak śmiesznie powiedziałem, jeszcze miałem taki głos, taki, no, taki śmieszny, śmiesznie to wyglądało. Śmiałem się z tego, aż do West, powiem wam szczerze, i chyba nie żałuję. Drugi filmik, który obejrzałem, było jak w cudzysłowie grałem na gitarze. Oczywiście, to nie było granie, tylko jakieś takie, nie wiem, co to było. W to było takie coś dziwnego. Tak brzdękałem brdę, brdę, brzdę. No. Trzeci filmik. To był. kurde. Jak to był filmik trzeci? Hmm. Kurde, nie wiem jak to był filmik trzeci. Co było trzecie? Może ktoś? Nie, nie pomoże. Ojej, kurczę, filmik zaraz sobie przypomnę. Hmm. A to dobra, to przypomnę go sobie później, teraz powiem o czymś innym. To intro, czy jakoś tak No intro to się mówi na to Szukałem tego intro Dzisiaj cały dzień No tego, nie tego Może akurat tego, ale nie tego Wpadłem na nie przez przypadek No Szukałem I znalazłem I bardzo takie fajne jest I chyba będę nimi zaczynał każdy mój podcast Takie Bardzo, bardzo Całkiem, całkiem No można by nawet się tak trochę rozerwać przy tym intro. Jak tak spięty jestem, czy co, albo. albo jestem taki przydubcony, albo taki. Znerwo, zdenerwowany, albo. albo co. albo nic. Aha, przypomniałem sobie. Yy, trzeci, zaczynam. Czwarty filmik. O, albo trzeci. To był jak. Yy, moja siostra dawała. Psu, y, kiwi, y, z łyżeczki To jeszcze było na oszczenie Teraz już nie żyje. Złyżeczki dawała i porwała łyżeczkę. Psunia się nazywa. Psunia. O! Psunia. Od tego, że wszystko psuła, co napotka na drodze. No i popsuła wszystko, co. No, wszystkie zabawki, które miała, to popsuła no i wzięła to kiwi zjadła zjadła też, no wszyscy kiwi zjadła, łyżeczkę porwała gdzieś wsadziła pod łóżko, czy co, nie wiem, gdzie wiem, że później się znalazła ta łyżeczka ale łyżeczka to łyżeczka nie niepoczynna wcale znaczy, no, duży jest łyżeczek, nie? no, no, łyżeczka jak łyżeczka no, no tam były jeszcze takie jakieś inne filmiki, takie mniej śmieszny, może bardziej śmieszny ale nie pamiętam albo mniej śmieszny i pamiętam ale nie, powiedziałbym nie, mniej śmieszny i nie pamiętam albo bardziej śmieszny i nie pamiętam jakoś tak czytam sobie właśnie Oneta i piszę takie coś w wiadomościach Kaczyński gdyby nie, dupa, dupa, dupa Kaczyński gdyby powstał popis to nie doszłoby do katastrofy, czy coś tam. Otwieram linka i co widzę? Jezus Maria. Jak widzę tą buzię, nie, to powinni jako cenzurę użyć tej twarzy, nie, nie tej twarzy, zacenzurować tą twarz w internecie. To by było najlepsze. W ogóle wszystkie twarze polityków, no, polityków wszystkie twarze powinni zacenzurować w pizdu. No. I o czym ja to jeszcze chciałem powiedzieć? O czym ja to chciałem powiedzieć? Hmm. O niczym. O czymś. Coś wymyślę. A zapomniałbym. No. I co to ja chciałem powiedzieć teraz? O, cholera, jasna, no. Aha. Na stronie mojej głównej, tak? wesoło.pl w przeglądarce Google Chrome. Chrome. Google Chrome. Chrom, chrom, chrom, chrom, chrom, chrom. Yy, ta ramka, tam gdzie są te, pod każdym yy, odcinkiem, ta ramka, tam przecież tam, brak komentarzy, albo jeden komentarz, albo dużo komentarzy, albo dwa komentarze, i tam jest jeszcze grupa, to w Google Chrome może się ta ramka trochę powiększać dużo. Yy, no. I cholera, nie wiem, jak to zmienić jeżeli ktoś by był tak litościwy i by mi to wytłumaczył, albo powiedział, albo dał jakiś poradnik, to byłbym wdzięczny. Bardzo bym był wdzięczny. No. Kurde. Nie wiem, na jaki... Kurde. Na jak... Na jaki obrazek zmienić tego... Tą głowę taką. Znaczy ten nagłówek. No ten... Tam, co pisze, nawet wesoło u marynarza i jest y, strona główna. Co to jest? Co łaska, bla, kontakt jest? bla bla bla. I właśnie nie wiem, na jaki obrazek to zmienić. Bo on jest dość fajny. Znaczy, no fajny, fajny, nie fajny. Fajnie wygląda. A z drugiej strony mi się nie chce robić innego. Ale zrobiłbym. No, zrobiłbym, ale mi się nie chce. Kurde. To jest najgorszy wróg człowieka, nie chcę nie to jest choroba, to jest, to jest po prostu Meksyk, Mekeka, Meksyk, Oklahoma, nie, nie Oklahoma, to jest balada kolejowa, nie, to, to nie, to nie ma porównania, no, to jest po prostu ból, jak się komuś nic nie chce, to jest, krótko mówiąc, Meksyk, aha, i zapraszam do grania na serwerze moim obrońcy krzyża tp, albo jak chcesz to możemy ciupnąć CMXa po pięciu, po czterech po 3, po dwóch solo na solo, solo na molo też można na molo solo co e, to, to jeszcze tutaj musiałem zrobić w ogóle miałem wczoraj łamane na dzisiaj formata ja yeah musiałem zrobić bo komputer już tak zamulał tak zamulał że po prostu nie wiedziałem co się dzieje no kurde myślałem tak pierwsze co myślę a może coś usunę coś usunę coś sram ten ten ten dupa dupa kurde zaczęto usuwać Jezus Maria ale to gówno dało drugi mój pomysł to było zrobienie takiego czegoś, zrobienie najpierw backupa, nie, to żebym tam wszystko wrzucił sobie na inny dysk, albo na płyty, albo na coś innego, albo na pendrive o, i yy, zrobił formata i wrzucił to po prostu tam te przedmioty z backupa programu i te wszystkie zdjęcia, piosenki do tego. Na ten nowy albo stary dysk, albo zostawił na tym starym, znaczy na starym, nowym, no na tym co było, dysku. No i właśnie tak uczyniłem. Tylko, że ten nowy dysk, znaczy nowy, no, ten na którym miałem zapisane to wszystko, coś, że do tej pory go nie podłączyłem. Ech, bo schylić się to naprawdę jest ciężko. Jeszcze w moim wieku, 16 lat. Schylać. Jezus Jezus mam ból tak, a nie mogę. <śmiech> boli, boli, boli, ała, ała. Żartowałem. No, ciupłem yy. se. Ostatnio w Minecrafta. Bardzo fajna gra. 60 zł kosztuje tak normalny klucz, czy tam coś tam. Ale ja byłem sprytny i sobie znalazłem kraka powiem wam, że gra bardzo wciąga, wciąga takie trochę piksele ale fajna jest ta gra nawet tylko, że jak się gra single player znaczy, że sam grasz sobie to trochę nudnawo jest ale jak się znajdzie jakiś fajny serwer gdzie gra dużo osób i jest on 24 godziny na dobę to powiem wam, że naprawdę fajnie jest tutaj sobie kopiesz, tam ci jakieś potwory wyskakują fajnie jest kurde no jutro do szkoły za dwie godziny już jest to jutro a to do szkoły będziesz nie nie jak mnie boli wszystko chyba się rozchoruje albo coś to jest taki ból no po prostu no magia nie chcę tak iść do szkoły, tak mi się nie chce. Najpierw ja nie został w domu. Albo bym w ogóle zażył się w pokoju pod łóżkiem. Zostałbym, spałbym sobie do dziesiątej jak człowiek. Um. No do szkoły trzeba iść. Babka z angielskiego sprawdza zadania. Kurde no. Zrobiłem zadania, ale takie trochę bezsensowne to zrobiłem. Panie Paweł dostałem. Albo babka się zacznie śmiać. Hehe <śmiech> Ale pała, siadaj. Komenda. Nie zna się na żartach. <śmiech> śmiesznie dość jest. W szkole. Kurde, jak go na to podcast słyszę, to będę miał tak przesrane, bo to moja wychowawczy nie jest. Będę miał tak przesrane. uuu, ale jakoś to ujdzie może Kurczę. miesiąc temu miesiąc, no tak z miesiąc trzy tygodnie temu zacząłem czytać teorie portali jestem na stronie 97. tak sobie czytam tutaj trochę przeczytam tam mnie coś rozproszy tutaj coś zaszczeka za oknem tam jakiś samolocik przeleci tutaj mama mnie będzie wołała że obiad albo tata albo mama co tam będzie pod ręką Ejejuje, tutaj jeszcze bałagan mam na łóżku. Jezu, Maria, ładowarki, słuchawki stare, książki, pudełka, jakieś pokrowce, tutaj jakieś kartki, tam ubrania. A za nie za nie chwilę? Za nie chwilę. Za nie chwilę do dupy to słowo, za nie chwilę. Nie chwila? To takie to trochę dłużej niż chwila. Dobra, tak za puu, ja rozumiem, pół godziny będzie trzeba iść spać, bo jeszcze wrzucić na serwer, poukładać, tam jeszcze na stronę wrzucić, no to tak będzie za pół godziny około, za pół godziny to można, tak, to pójdę, potem jeszcze pójdę na telewizję trochę, w sumie pójdę spać gdzieś koło pierwszej, o 6.00 mama mnie będzie budzić do szkoły, i będę miał ciężkie wstawanie i zapewne się spóźnię na informatykę. Pierwszy mam informatykę, a tak mi się w ogóle nie chce iść do szkoły. Drugi mam angielski. To moje zadanie jest po prostu fenomenalne. Jakbym je przeczytał, to zapewne ten, kto by to usłyszał, pomyślałby, że jestem debilem. Może i miałby rację. Bo na pewno zdrowym człowiekiem umysłowo nie jestem. chorym w sumie też nie za bardzo takim debilem no nie wiem jak to ująć kretynem nie kretyn nie debil debil to dobre określenie w ogóle przed nagrywaniem zjadłem całe opakowanie orbitów o aż mi się przykleiło y, y, coś tam spermint no Orbit Spermint Całe pakowanie Guma leży teraz na talerzyku Na którym leżały y, rogaliki a, a, noga mnie boli A, nie idę trochę do szkoły A, Jezus Mary, ale noga mnie boli A, Jezus a, a, mięsień, mięsień A, policja, policja na ziemię Stać, policja O, już dobrze No, y, co ja mówię Rogaliki leżały Hmm. ale ja zjadłem w czasie miksa no i co? no i to chyba tyle jest bo co tam będę gadał więcej będę mędził i mędził i mędził i mędził będę mistrzem do i w ogóle posuwała taka strona do dupcy? nie, nie do dupcy do no, no i to by było dobre albo do tam by się ludzie wpisywali jako tacy co tam wszystko zwisa albo, albo nie zwisa, albo bo leży albo którzy lubią sobie pogadać albo którzy nie lubią gadać nie, nie głupi pomysł ta strona internetowa kurczę o, jeszcze się umyć muszę o, Jezu Maria, wszystko mnie boli, wszystko kurczę Ostatni raz w kościele byłem. Hmm. Na.. na byłem w kościele, a potem byłem chyba na Boże Narodzenie jakoś tak Tak. Na Boże Narodzenie I sobie myślałem A. kurde, no, pasowałoby dzisiaj iść do kościoła. W sumie mam kościół mam jakieś 15 metrów od klatki schodowej dosłownie mieszkam przed kościołem tyle co mnie dzieli do kościoła to ulica yy, co to jeszcze hmm. no nie poszedłem do kościoła w końcu może dlatego że mi się nie chciało albo byłem zajęty za bardzo bo obiad jadłem bo śniadanie, kolację e, kolacji nie, nie jadłem jeszcze ooo, coś zjeść Jezus Maria, ile jeszcze roboty mam dzisiaj wrzucić na serwer zjeść kolację, umyć się to to jest za dwie godziny, no jak się myje. hmm, długo się myje. no godzina zanim mi się potem mleczko ugotuję nie, mleko się szybko to zrobię coś jak żeby długo było żebym nie wstał do szkoły i zostanę w domu a potem pójdę po zakupy yy, i się rozchoruję ale ja mam opracowaną technikę yeah. taka strategia powiem wam to jest dobra strategia że jak nie wypali to uu, sieka dobra kończę do następnego odcinka cześć